Dzień dobry, z nami w studiu jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Michał Dworczyk. Witam Pana. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Premier Mateusz Morawiecki zakłada stowarzyszenie, żeby walczyć o mityczne centrum w Prawie i Sprawiedliwości. Nie może już walczyć? Premier Mateusz Morawiecki cały czas jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Cały czas przedstawia swoje pomysły programowe. Jest chyba najbardziej, jednym z najbardziej aktywnych polityków na polskiej prawicy. No i teraz podejmuje kolejną inicjatywę, stowarzyszenie, które ma poszerzać możliwość dotarcia do osób też niezdecydowanych. Tych, których moglibyśmy określić, tak jak pani redaktor powiedziała, jako osoby mające poglądy cent Prawicowe. Jedna z wielu inicjatyw, takich stowarzyszeń, takich inicjatyw w samym Prawie i Sprawiedliwości jest A odpowiedź sporo. na moje pytanie? Jakby pani zechciała powtórzyć, bo myślałem, że. <laughs> Pytanie brzmiało: czy w Prawie i Sprawiedliwości nie może już walczyć o to. Nie, powiedziałem, centrum? Powiedziałem. Mateusz Morawiecki zawsze mówił, że wybory się wygrywa w centrum, a dzisiaj partia nie chce iść do centrum? Ależ mówi oczywiście. Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla wirtualnej Polski. Polska musi być silna w Europie, a nie wypychana na margines. <śmiech> Suwerenność to skuteczność, a nie izolacja. To trochę w kontrze chyba idzie do tego, co mówi przedecki. W takim obczarny. razie postaram się odpowiedzieć jeszcze raz na. Pytanie. Nie, ale proszę na pytanie odpowiedzieć, no, ale a nie krążyć Jak najbardziej. Wokół. Nie, no to wydawało mi się, że to jest logiczne, co odpowiedziałem, ale powtórzę w takim razie tak dosłownie. Absolutnie można walczyć o centrum w Prawie i Sprawiedliwości. Jesteśmy szeroką formacją polityczną. Wygrywaliśmy wtedy, kiedy graliśmy skrzydłami właśnie. To jest naturalne, że w jednej z największych w Polsce partii politycznych, a taką jest właśnie Prawo i Sprawiedliwość, są skrzydła, są osoby, które mają bardziej bardziej prawicowe poglądy, bardziej centrowe poglądy. Mateusz Morawiecki tworzy ofertę dla osób chcących Polski rozwojowej, które właśnie definiują się jako osoby patrzące na politykę Ale Prawo i sympatią i Sprawiedliwość nie chce Polski rozwojowej? Centrową. Oczywiście, że chce, natomiast ja jeszcze raz mogę powtórzyć, że tak jak istnieje szereg inicjatyw, między innymi też stowarzyszeń, tak pan premier Morawiecki podejmuje inicjatywę, która ma jeszcze bardziej poszerzać katalog sposobów dotarcia do elektoratu. Czy to jest elektoratu. przygotowanie do wyjścia z Prawa i Sprawiedliwości? Mateusz Morawiecki mówił w wirtualnej Polsce. Chce skupić osoby, którym nie pasuje coś w każdej z partii politycznych po prawej stronie, czy to w pisie, czy w Konfederacji, czy w Koronie Polskiej. To taka formuła, więc sama pani odpowiedziała de facto na to pytanie. Absolutnie nie ma takich planów. To jest stowarzyszenie a nie formacja polityczna, a nie partia polityczna. Ale pan Chodzi wie, że Polska 2050 oszerzanie. najpierw była stowarzyszeniem. Ja rozumiem, ale moglibyśmy też podać szereg inicjatyw politycznych, które od razu były partiami, które wcześniej miały inną formę i się zmieniły. Tutaj pan premier wczoraj chyba w dyskusji, czy w takim szerokim wywiadzie dla jednego z portali mówił, że absolutnie takie plany, w ogóle nie ma takich planów i takiej dyskusji. Ma pan poczucie, że jesteście wypychani z PiSu? Nie mam, takiej poczucia, nie mam takiego poczucia. Jestem od 24 lat w Prawie i Sprawiedliwości i zastanawiam się, kto miałby mnie wypychać z tej formacji politycznej. To dlaczego Krzysztof Szczucki, jeden z najbliższych ludzi Mateusza Morawieckiego, został zawieszony w prawach członka w klubie Prawa i Sprawiedliwości. Nie podano żadnych przyczyn, skierowano jego sprawę do rzecznika dyscyplinarnego i nieoficjalnie mówi się, że to chodzi o to, że wstrzymał się od głosowania nad odrzuceniem weta prezydenckiego w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Razem z Pawłem Jabłońskim się wstrzymał, a wcześniej mówił, że nie mógłby się podpisać pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zaskarżenie ustawy o statusie sędziów Trybunału, który samopis uchwaliło. Tak jak pani redaktor powiedziała, nie ma uzasadnienia tej decyzji. Dla mnie to jest decyzja niezrozumiała Krzysztofa Sztuckiego. Znam od lat, poznałem go, kiedy pracowaliśmy razem. Najpierw w Kancelarii Premiera, później kiedy był doskonałym prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Jest wykładowcą akademickim, jednym z najlepszych i najbardziej wyważonych polityków, a szczególnie cenię Krzysztofa za to, co robi ostatnio Dlatego, że prowadzi podcast, w którym rozmawia z osobami z bardzo różnych o bardzo różnych poglądach, z różnych stron sceny politycznej, rozmawia na temat prawa, rozmawia na temat konstytucji, właśnie takiej merytorycznej, spokojnej dyskusji na temat naszej konstytucji, na temat rozwiązań prawnych nam potrzeba, jeżeli chcemy wyjść z tego korkociągu, w jakim dzisiaj jest wymiar sprawiedliwości, i w ogóle ten cały obszar znajduje się w takim korkociągu. No ale korkociągu. w, pisie mówi, że, w pisie mówi się, że on aktuje z Waldemarem Żurkiem. Nie mam takiej wiedzy i nie bardzo w to wierzę. A jeszcze raz powtórzę, jest to bardzo merytoryczny i też pryncypialny, jeśli chodzi o zasady, um, człowiek. W związku z tym um, no, tyle mogę o Krzysztofie powiedzieć w samych superlatywach. Zresztą czuję się dumny, bo też zostałem zaproszony do jego podcastu, więc mam nadzieję, że tam będziemy mogli rozmawiać o aspektach prawnych funkcjonowania sił zbrojnych, polskich służb specjalnych. Ale najpierw Mateusz już Morawiecki cieszę. nie zostaje kandydatem PiSu na y, premiera. Rzecznik dyscyplinarny też zajmuje się jego wpisami na Twitterze, jego taką twitterową kłótnią z Patrykiem Jakim. Teraz y, współpracownicy Morawieckiego y, są... Y, w partii chyba gdzieś karani, jakoś postponowani. Co to znaczy? Ta troska pani redaktor, która brzmi w głosie na temat... Ale tak bez ironii, nas, co to znaczy? Współpracowników premiera Morawieckiego jest naprawdę bardzo miła, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. Ja nie mam poczucia, żebyśmy byli represjonowani, jeśli mówi pani o środowisku współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego. Jeszcze raz powtórzę. Prawo i Sprawiedliwość jest jedną z największych formacji politycznych. Ale w, w dobrym kierunku, na, walcząc e, z dwoma konfederacjami? sposób oczywisty, zróżnicowane poglądy, są różne środowiska, te poglądy się spierają. My różnimy się m.in. tym od Platformy Obywatelskiej, że prowadzimy dyskusję merytoryczną. Kiedy koledzy z Platformy i koleżanki, przepraszam, tutaj i koleżanki i koledzy z Platformy. Ale walczą Ludwik Dorn o to, i Paweł Zalewski, którzy zostali wyrzuceni to, w 2011 redaktor, roku, też chcieli prowadzić spółkę, dyskusję skarbu... merytoryczną. E, przecież Zbigniew Ziobro z Jackiem Kurskim e, w 2011 roku. Dorn, to był 2007. 2011 to Kurski z Ziobrą wzywali do demokratyzacji partii, po czym zostali wyrzucani. No pan się sam śmieje z tego, co pan mówi. Nie, ja się uśmiecham do pani redaktor, a y, mogę tylko powtórzyć, że kiedy koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej walczą o to, którą spółkę Skarbów skolonizować kolejną, to my walczymy na argumenty w sprawach programowych. Bo byś, tak byście tak już byli przy władzy i kolonizowaliście spółki i, tak mogę i instytucje państwowe. Tę dyskusję. Premier Donald Tusk y, napisał na x Rząd Morawieckiego zamówił szczepionki na COVID, yy, których nie odebrał i za które nie zapłacił Polska, a więc my wszyscy będziemy musieli zapłacić za tę skrajną głupotę PiS ponad 6 miliardów złotych kary. Co pan na to? Ja zacytuję wypowiedź dużo bardziej merytorycznego polityka niż Donald Tusk, a mianowicie ministra Janusza Cieszyńskiego. Podle, podlej Donald Tusk. I tak można najkrócej podsumować to. No to taki świąteczny e, mówiąc... język, proszę państwa, przedświąteczny. No Wielki, nie... piątek Wielki piątek dzisiaj Wielki piątek tak oczywiście też składamy wszystkim życzenia. Spokojnych, błogosławionych pytanie. świąt. Natomiast wracając o szczepionki. Donald Tusk doskonale wie, jak wygląda sytuacja. Dzisiaj wykorzystuje, zresztą jak każdą sytuację, nie licząc się z interesem Polski do takiej partyjnej wojny. Mogę powiedzieć tak. Wtedy szczepionki zamawiała Komisja Europejska, a konkretnie pani von der Leyen, która... W konsultacji z rządami. Która, przepraszam bardzo, na, na tele... SMS-ami z szefostwem Pfizera ustalała szczegóły. SMS-ami, których nie chce opublikować, które sąd uznał odmowę publikacji, uznał za złamanie prawa. Ale który sąd? Jeden z sądów, nie wiem, europejskich, nie Trybunał wiem, czy... Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ten, który nie krytykujecie wiem, i czy... mówicie, że nie trzeba uznawać wyroków Ale Pani redaktor, Ksułę. pozwoli pani mi powiedzieć, Proszę krótko bardzo. mówiąc, odmawia pokazania korespondencji, bo są bardzo poważne zastrzeżenia do tego, w jaki sposób um, te negocjacje były prowadzone. Są zastrzeżenia do tego, jak jej mąż, który jest też w Big Farmie menadżerem, um, w tym odegrał rolę, więc. Ona e, odmawia e, ujawnienia tych informacji. E, ukręcana jest głowa sprawie na poziomie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. E, zostaje złożone zawiadomienie w tej sprawie do Prokuratury Europejskiej przez Prawo i Sprawiedliwość. Co robi Donald Tusk? Donald Tusk wycofuje e, ten akt po, na osobistą prośbę Ursuli von der Leyen. Wycofuje e, ten wniosek z Prokuratury Europejskiej. To już się trzy pan kraje, uderzył w piersi von der Leyen. Kraje. Uderzył się pan w piersi Tuska, a w piersi swoje, jako Nie, byłego szefa kraje. kancelarii premiera. E, Złożyły Chcę zadać Py, pytanie. takie to wnioski kto, do prokuratury europejskiej. Donald pod, panie postanowił wycofać ten dokument to i chciałbym, było. żeby to wybrzmiało. Pan już to powiedział. Kto, przecież to rządy zgłaszały zapotrzebowanie na szczepionki i w 2021 roku zamówione szczepionki były przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, kiedy mieliśmy i tak duże zapasy szczepionki, szczepionek. Przypomnę, jeszcze raz były zamówione przez Komisję Europejską, a jeżeli chodzi o zamówienia, to i dzisiaj ten, tą hipokryzję i te kłamstwa, które rozpowszechniają politycy Platformy Obywatelskiej, to przypomnę, że Borys Budka chciał powoływać komisję śledczą, że rząd Prawa i Sprawiedliwości za mało szczepionek kupuje. Pan Szczerba podobnie apelował, który dzisiaj grzmi, że za dużo, bez sensu było kupowanych szczepionek, grzmiał wówczas, że rząd polski nie kupuje, że kupuje za mało, za wolno i tak dalej, i tak dalej. Zgadza się, Przykład była wielka presja ówczesnej opozycji, ale proszę powiedzieć, w takim I razie, że ulegliście presji. Nie, nie, uleg nie ulegliśmy presji, dlatego, że z dzisiaj oczywiście analizować z, z perspektywy kilku lat jest bardzo łatwo tamtą sytuację. No, Ale to a dlaczego ja zamówiliście tyle szczepionek? Jeszcze raz powtórzę. Mając zapasy. Jeszcze raz powtórzę. Wówczas była taka sytuacja, że rzeczywiście, aby szczepionki jak najszybciej dotarły do Polaków, a Polska była jednym z krajów, który był podawany jako przykład organizacji akcji e, szczepień i możliwości dostępu w ogóle e, do szczepień, e, że te zamówienia... Jedna rekordowa liczba nadmiarowych te zamówienia okazały się we wszystkich praktycznie krajach nadmiarowe. I teraz tak. Z częścią dostawców udało się zawrzeć porozumienie. Pfizer był jedyną firmą, która no chciała po prostu wyrwać pieniądze, w ogóle nie podejmując negocjacji. Dlatego sprawa została złożona jako doniesienie do prokuratury europejskiej. Kraje? Węgry, Rumunia i Polska. Nie, akurat Węgry chyba nie, dlatego że Węgry przypomnę, nie weszły jako jedyny kraj chyba do tego mechanizmu unijnego zamawiania szczepionek On, oni korzystali ze Sputnika nie wiem że pani redaktor chciałaby żebyśmy też ze szczepionki Sputnik korzystali rosyjskiej szczepionki Sputnik ale to mniejsza o to krótko mówiąc no dzisiaj jest to wykorzystywany temat ale pan powiedział do że, że oczywiście Pfizer nie, Pfizer nie chciał iść na y, y, ugody Polska A i Rumunia pani przewodnicząca Fondale podejrzanych okolicznościach negocjowała te, i, i, te czy nie lepiej było wtedy zapłacić za te 60 milionów dawek szczepionki na COVID-19 no nie niż dzisiaj dlatego, płacić. Z innymi producentami pani redaktor, z innymi producentami udało się wynegocjować e, porozumienia. Pfizer nie chciał negocjować. Pfizer chciał zrobić po prostu typowy skok na kasę. Dlatego ta sprawa trafiła do prokuratury. Dlaczego została wycofana przez Donalda Tuska? Na prośbę von, pani von der Leyen, proszę pytać premiera Donalda Tuska. Mam ale nadzieję, to, że pani redaktor... Ale pan redaktor... się uśmiecha, to naprawdę do, zabawne, że y, po, polityk Prawa i Sprawiedliwości ja powołuje powtórzę, się na wyrok TSUE, ja, ja który ja rzeczywiście uznał, powtarzam. że Komisja Europejska naruszyła prawo, odmawiając o, opinii publicznej dostępu do treści umów na zakup szczepionek, między innymi SMS-ów y, Ursuli redaktor, von der Leyen. Panie ja się do pani Panie, pośle, wczoraj y, na konferencji prasowej minister finansów Andrzej Domański mówił, że szlak go trafia, jak pomyśli, że y, prawie 6 miliardów złotych Polska będzie musiała zapłacić za nieodebrane y, szczepionki pani ministra zdrowia powiedziała, że to jest właściwie koszt roczny terapii onkologicznej i zapłacimy te pieniądze? Z kieszeni podatnika? Polscy podatnicy zapłacą? Nie wiem, o to proszę pytać Donalda Tuska. Sprawa powinna trafić do drugiej instancji i Donald Tusk, mamy jeszcze czas, Donald Tusk Ale jego jest wymagalność tych i jego ministrowie i jego ministrowie powinni zrobić wszystko, żeby w tej drugiej instancji wygrać sprawę. Na razie przeszkadzali w tym, żeby nasze stanowisko było mocne i Sprawa, żeby y, została rozstrzy rozstrzygnięta Ale tam jest 10 zawiadomień do prokuratora. na naszą korzyść. To jest czy punkt pan pierwszy. Punkt drugi. Zarzutów? Szlak trafia, y, tak? Czy, czy, czy, tak? Czy co, pan trafia pana Domańskiego? Tak? Aha, no to szlak trafia, jak się widzi w jakim tempie pan Domański z panem Tuskiem zadłużają Polskę. Bo skok i wzrost zadłużenia w ostatnich latach jest nienotowany na tle 30 poprzednich lat. Przeszło trzy dekady. Nie było takiego tempa zadłużania Polski jak dzisiaj. Więc y, szlak trafia na to. Punkt Ale trzeci, I Prawo i Sprawiedliwość na to mówi, że trzeba trzeci, obniżać ceny e, e, benzyny. Tak, dlatego, że e, czyli obniżać efektywnie, VAT. Tak, dlatego, i, teraz, że trzeba przepraszam, efektywnie I teraz jeszcze... Zarządzać finansami publicznymi. I jeszcze, tak jak robił to rząd Mateusza Morawieckiego. A nie tak jak ci nieudacznicy, jeszcze, którzy dzisiaj rządzą Polską. Czarnek wzywa do zerowego VAT-u na żywność. To... A pamięta Pani, jak było wcześniej, w czasie wcześniejszych kryzysów, jak Prawo i Sprawiedliwość wprowadzało w ramach właśnie tarcz osłonowych między innymi zerowy VAT na żywność, jak obniżaliśmy em, różnego rodzaju obciążenia po to, żeby paliwa w czasie kryzysu ogólnoświatowego były tańsze. Pamięta Pani, czy nie? Ale to co to ma cisza. Ale nie, no nie zapadła żadna cisza. No tak. Co to ma wspólnego tym? Ja pana pytam, bo wy z jednej strony ja pana pytam o brak konsekwencji, nie, bo z jednej nie, strony mówicie, jest, jest rekordowy deficyt. A z drugiej strony tak, ale wzywacie do tego, żeby ten deficyt był coraz z większy. braku umiejętnego zarządzania finansami państwowymi i funkcjonowaniem państwem. No przepraszam, my przeżyliśmy jako rząd e, kierowany przez Mateusza Morawieckiego dwa gigantyczne kryzysy: pandemię i wojnę Udało nam się, nie powodując wzrostu takiego zadłużenia, jakie powoduje dzisiaj rząd Donalda Tuska, e, przejść przez te kryzysy, tworząc tarcze dla przedsiębiorców, różnego rodzaju mechanizmy e, osłonowe tak, dla zwykłych e, radziliście obywateli. radziliście sobie z kryzysami, teraz, że teraz dlaczego, Polska musi 6 dlaczego, miliardów złotych nie, pani, zapłacić za szczepionki, których no błagam, nie odebraliście. Niech pani nie idzie w demagogię, naprawdę. Panie ale proszę przyznać, czy pan przyzna, że w czasie pandemii kupowaliście respiratory od handlarza bronią, które nigdy y, nie trafiły tam, gdzie powinny trafić. No myli się trafić. Pani, akurat te respiratory zostały według mojej wiedzy dostarczone. Do niczego się nie nadawały, tym, przyzna Pan? Nie, tego oczywiście, że nie przyznam, maseczki, bo to jest które, które, ale maseczki, które y, nie no. też y, nie chroniły Pani naprawdę zaczyna iść w kierunku wypowiedzi silnych razem. No bądźmy poważni. Oczywiście pojawiło się mnóstwo błędów, bo to wynika proszę pani ze statystyki, a nie z nieumiejętności zarządzania. Oczywiście pojawiły się też błędy ludzkie. Na ta, naturalnie Rekordowe tak było. pieniądze były na szpitale tymczasowym wydawane między innymi we Wrocławiu. Czy pozwoli mi pani powiedzieć do końca? Pani zachowuje się tak, jakbyśmy byli jakąś planetą zawieszoną w przestrzeni kosmicznej, która jako jedyna, mierząc się z tymi kryzysami, miała różnego rodzaju problemy. Oczywiście w Polsce też te problemy były, ale patrząc na to, w jaki sposób sobie radziliśmy i staraliśmy się chronić obywateli, możemy być na tle innych krajów europejskich naprawdę dumni z tamtych rozwiązań. A jednocześnie ale pan jest dumny ze szpitala dzięki, tymczasowego we Wrocławiu, gdzie poszły rekordowe pieniądze. Jednocześnie dzięki dobremu zarządzaniu finansami publicznymi, dług i tempo zadłużania były dużo niższe niż to, co robi dzisiaj Donald Tusk. I to jest problem. I o tym warto rozmawiać. Natomiast oczywiście też jest druga metoda, zaprosić polityka opozycji i tutaj jechać narracją rządową e, i możemy w ten sposób rozmawiać. No, każdy z nas będzie mówił swoim przekazem, Proszę pana, panie ja redaktor. nie jadę żadną narracją no, rządową. No, ja pana ja pytam tak po czuję. prostu, Proszę bo pan się uderzył w piersi w sprawie szczepionek Tuska, von der Leyen, ale nie w swoje. Ale nie usłysza... Wy. Pani A to wy jak jako rząd... Przepraszam temu. pana, teraz ja mówię. Aha. Rząd Prawa i Sprawiedliwości określał liczbę szczepionek, które y, Komisja Europejska w ramach tego kontraktu dla Polski brała. I wyście po prostu zupełnie nierealistyczne założenia zrobili. Ulegliście presji opozycji między innymi. I teraz pan wini Tuska i von der Leyen za to, że wy zamówiliście jako rząd y, taką liczbę szczepionek. Ale no może, przejdźmy Nie, do, ale przepraszam, ale ja, ja się nie zgadzam na taką manipulację. Trybunału przepraszam, to jest, jest manipulacja? Pani mówi o tym, że ja obwiniam e, o to e, von der Leyen i e Tuska, ile zamówiliśmy szczepionek. Nie, ja mówię o niejasnościach, które nie zostały wyjaśnione, negocjacji pani von der Leyen e, e, z Pfizerem o niejasnej e, sprawie e, zaangażowania jej męża, który pracuje to w Big wtedy. Farmie. To wy wtedy rządziliście e, i o tym, że Donald Tusk wycofał wiedzieć, z tak? prokuratury na prośbę pani von der Leyen naszą skargę, nasze zawiadomienie. O tym mówię. A ale nie proszę o tym, powiedzieć, że Donald Tusk jest to, odpowiedzialny jest za liczbę wygodne, ale szczepionek. to wy rządziliście wtedy, a nie e, w Donald tym, proszę mi nie zarzucać rzeczy, których nie powiedziałem pani redaktor. Panie pośle, Staram ja już się, się przyzwyczaiłam naprawdę... do tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak no, tutaj właśnie. przychodzą, to się biją we, w, w, w cudze piersi, nie. a nie we własne. I to jest kolejna manipulacja. I też pan, i też pan I to jest mówi o tym, że media, że jakaś narracja. Ja pana pytam, pan odpowiada. Zasady są proste. Proszę pana teraz Bardzo o Trybunał Konstytucyjny? Nie, ja nie będę w ten sposób rozmawiał, bo jeżeli pana pani o mi zarzuca, że ja nie potrafię przyznać się do błędu, to jest po prostu kłamstwo, a już nie manipulacja, bo Trzy minuty temu, może pani odwinąć po programie naszą rozmowę, mówiłem, że popełniliśmy szereg błędów i popełniliśmy błędy zarówno ludzkie, takie, że była czyjaś osobista wina, jak i takie błędy, które obiektywnie nikt nie uniknął w tamtym czasie i były nie do uniknięcia. I to powiedziałem, a pani mówi, że ja nie przyznaję się do błędów, a biję się w cudze piersi. Nie. Pokazuje zarówno problemy, z którymi e, powinna zmierzyć się pani von der Leyen czy pan Tusk i jego manipulacje i hipokryzję, jak mówię również, potrafię przyznać, że różne rzeczy nie udały się albo popełnione zostały błędy. I tutaj za dużo szczepionek. Zamówiliście, I, teraz, tak? I teraz proszę w związku z tym nie manipulować, czy wręcz nie mówić nieprawdy. A odpowiedź że... na moje pytanie: za dużo szczepionek zamówiliście, czy nie? na tamtym A pani pyta o decyzję dotyczącą liczby tak, szczepionek tak, na, tamtym, na tamtym etapie inne decyzje, no to ja pani odpowiadam e, i rozmawiam o tym rzeczywiście od dłuższego e, czasu. Na tamtym, e, na tamtym etapie te decyzje wydawały się e, najbardziej e, trafne I alternatywą, było, i alternatywą było zakup szczepionki Sputnik. Czyli nie. E, panie no. e, ministrze, co z czwórką sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali zaprzysiężeni przez prezydenta Karola Wrockiego. Dlaczego prezydent wybrał akurat te dwójkę sędziów, panią mecenas Będkowską i pana profesora Szostka? według mojej wiedzy, a nie jestem prawnikiem, w związku z tym posługuje się oficjalnymi komunikatami, które możemy przeczytać, usłyszeć płynącymi z kancelarii prezydenta. Nie została dochowana zasada indywidualizacji powołań i pan prezydent w tej ekstraordynaryjnej... To znaczy? no to wynika to z artykułu 194 ustęp 1. Chodzi o to, że na miejsce ustępującego sędziego powinien być wybrany konkretny nowy sędzia ani dobrze wie, że Sejm na polecenie Donalda Tuska, który rządzi większością sejmową, przez lata nie dopełniał tego obowiązku, czyli sędziowie nie byli wybierani. Teraz hurtowo wybrano e, iluś sędziów, prawda, którzy... Przez lata e, to znaczy od kiedy? Kiedy się pierwszy wakat zwolnił w Trybunale Konstytucyjnym? Proszę mi wybaczyć, nie znam szczegółów, ale to nie dlaczego wiem, dlaczego pan czy to mówi, były... że przez lata? No bo co najmniej dwa lata to trwało, no to przez co najmniej dwa lata, a chyba nawet 2024 dłużej. 2024 w, w związku z tym, no czyli co najmniej dwa lata, no to dwa lata to są lata. Czy to jest rok? W grudniu 2024, to ile miesięcy to są minęło? Lata czy rok? Grudzień 2024, to są dwa to... lata. Grudzień to 2024. Dwa lata. 2024, to są dwa lata? Półtora roku. Okay. No Czyli właśnie. przez półtora roku e, rząd, e, a właściwie na polecenie Donalda Tuska, Sejm nie wybierał sędziów, których powinien wybierać. Od ale były początku postępowania swojej, zgłaszane? Od początku były postępowania swojej, ogłaszane? Pani redaktor, ale to niech pani zaprosi prawnika i rozmawia z nim, bo ja doskonale pani wie, nie jestem europosłem, w związku z tym nie wiem, czy Sejm wcześniej się tym zajmował. A jeśli no tak, to jaka była procedura i historia? Mhm. Zresztą e, mówiłem a głosowania pani nad nad o tymi, tym, że e, nad tą nie zna? I, były mogę się, czy były indywidualne? I mogę się posługiwać wyłącznie informacjami, które są oficjalnie publikowane przez stosowny organ, w tym wypadku kancelarię prezydenta. A głosowanie Czyli było indywidualne? Mówiąc, Donald wartowe? Tusk najpierw rozwala swoimi decyzjami um, cały system, Czyli była indywidualizacja. No, a potem dziwi się, że pan prezydent w sposób ekstraordynaryjny, jak rozumiem, podejmuje decyzje, kierując się tym sensem wypływającym z zapisów konstytucji w sprawie Trybunału który przepis, Konstytucyjnego który przepis albo a teraz konstytucji niech mi pani przepraszam, odpowie który jeśli pani będzie tak uprzejma, albo ustawy którą zaskarżyliście zresztą do Trybunału ostatni się stanie że tak chciałbym pytanie zadać odpowie, który przepis mówi, e, nie są nie przez artykuł, który mówi że prezydent może nie zaprzysiąc który artykuł mówi że prezydent może nie zaprzysiąc sędziów albo wybrać sobie tych których jeszcze raz nie wciągnie mnie pani w dyskusuje przy Prawnicze, dla natury prawnej dlatego że uważam że jednym z gorszych problemów dzisiejszej debaty publicznej jest to że zarówno dziennikarze jak i politycy którzy mają niewielkie pojęcie o prawie poza briefami które przeczytają bądź artykułam tak to doprawda do, dotyczy to zarówno dziennikarzy Ale jak pan i polityków Ja broni decyzji prezydenta tak. ja pytam na jakie podstawie Ja pani powiedziałem podałem pani konkretny artykuł konkretny ustęp ustawy konkretne decyzje prezydenta z czego ona wypływała Natomiast na temat e, konkretnych zapisów prawnych nie będę się wypowiadał, bo nie jestem prawnikiem. Nie potrafi mi pan podać e, konkretnego przepisu, który pozwala prezydentowi Mogę nie przyjąć raz ślubowania. Nie ja będę tylko powiem, że takiego przepisu po prostu nie ma. Pani nie jest prawnikiem, ani ja Ja nie tylko powiem, prawnikiem. że takiego przepisu po prostu nie ma. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Dworczyk. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt jeszcze raz. Wesołych. To była powtórka programu. Nic straconego. Witał nas ku lewą, w tym wietrze sypu z listopada. Uciekłaś wtedy moją stroną lewą, to jeszcze jest głupota, czy już strada? Czy myślałaś o tym, co się może stać więcej? Myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem, tu stać się może coś strasznego. Ranka. Przypomnę sobie, będąc wiedzie, Byłaś matką i kochanką. Dziewczyno bez sęba zrobiłaś to, co zrobić chciałaś. Kto dobrze wie, nie musi pytać nic.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 We're ah!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 Myślałaś o tym, co się stać może między nami dwojgiem? Tu stać się może coś nowego. Słuchaj, słuchaj, słuchaj mnie jeszcze, tu stało się przecież coś dobrego.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 Dziękuje. Program Trzeci Polskiego Radia Słyszę już tylko Ogłuszającą ciszę Ślady złotych butów na piasku Prowadzą do Ciebie W moim sercu trwa Pustynna burza Jestem pewien Że nawet o tym nie wiesz Królestwa Powstają Królestwa Upadają Oddałbym wszystko Za noc Sklopatrą Jest teraz upragniony ląd Niedługo przejdzie słońce i zamorduje w gorącą, wiosenną noc Królestwa, Królestwa. powstają Królestwa Wszystko za noc Skrop Patron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 zapętla się rzemyk na szyi zawieszka już zbledła który to Anno mini nie wiem, przeraża mnie rutyna i odtwórcza sztuczna inteligencja w czasach, których wszyscy chcą nas uzależniać w czasach, których wszystko to przynęta do marnowania nas nas między dajami. Ranach, zapach sierpnia po burzy I bagaż pytań, których nigdy nie zadamy Ponownie wstając z rana Nie możemy dobudzić Patrzeni pustym wzrokiem We wspólne antyramy To kabiszony, a strzelam do skroni wryć Świąt i wesel znów, znów pogrzeby Kiedyś sprzątnę nieistniejący strych Znajdę trzy paskowe dresy i buty na rzepy. Daliami drujący wróż, jaki się wolni.